Chciałem was zachęcić do tego, żebyście byli synami światłości, żebyśmy chodzili w światłości, że do tego jesteśmy powołani. Każde nowo zrodzone dziecko Boże jest członkiem ciała Jezusa Chrystusa. Każde. Że wszyscy jesteśmy kapłanami Boga Żywego. Że jesteśmy narodem wybranym, kapłańskim, powołanym do tej służby, tylko pamiętajmy o tym, że w Zamku Królewskim jest wiele krużganków, komnat, korytarzy, ale jest jedna sala tronowa. Jest jedna sala tronowa. Tam panuje światłość. Tam jest to światło, którego potrzebujemy. Tam jest to światło, na które musimy się wystawić, kochani. To było też dzisiaj jakby treścią tej modlitwy, tak, że Dawid modlił się o to, żeby mieszkać w domu Pana po wszystkie czasy. I tutaj brat Paweł słusznie powiedział, że to serce musi być szczere, nie, nie może w nim być obłudy. Musi w duchu i prawdzie stanąć przed Bogiem. I to jest to, czego potrzebujemy nieustannie. I to jest coś, co nas może naprawdę uchronić od wielu takich od złych rzeczy Jeżeli dzisiaj nawet jesteś w takim miejscu, że nie jest to twoim udziałem Nie potrafisz się z tym jakby utożsamić To ja zachęcam cię do tego To, jest, to nie jest tak, że ja mówię jako ktoś, kto jako wierzący człowiek Nie był w miejscach, gdzie jakby szedłem przez Dolinę Śmierci Nie widząc horyzontu Kiedy naprawdę nie było światła Bożego I to był mój wybór to były moje błędy, to była moja głupota. Ale wierzę, że dla tego prostego serca, które wierzy w swojego Pana, w Jego miłość, która go nie odrzuca, też to dzisiaj było powiedziane. W ogóle to zapomniałem was pozdrowić. Od wszystkich moich braci i sióstr, z którymi się zgromadzam na Śląsku. Pozdrowić was od tych braci, z którymi się spotykam tutaj. Wczoraj też byłem na społeczności. Miałem społeczność z braćmi, moimi kochanymi siostrami. Wspólnie łamaliśmy chleb, dzieliliśmy kielich. Słuchajcie, to jest wspaniałe. To ja po, ja tak zawsze się wzdrygam, że po tylu latach, no jeszcze to nie jest tak wcale dużo, ale po tych wszystkich etapach swojego życia z Panem, kiedy nawróciłem się w takiej grupie katolickiej, gdzie wydawało mi się, że trzeba głośno krzyczeć, dużo, dużo wypowiadać słów, Wtedy się jest duchowym, nie? Dużo wiedzieć, dużo darów mieć, dużo służyć, nie? Potem byłem w społeczności, gdzie panowała bardzo sztywna rama, bardzo. Kochani, gdybyśmy chcieli zobaczyć, że, że doktryna, doktryna to jest, to jest okno, doktryna to jest tylko okno, przez które my patrzymy na Boga. Mieszkam teraz z żoną i córką w mieszkaniu u Łukasza, waszego brata, nie? I ja rano wstaję, ja widzę przez to okno dość dużo rzeczy. Tam widzę jednego pana, który wstaje rano, wywiesza żonie nawet pranie. Nie? Znaczy może on sam mieszka, nie wiem. No i widzicie, no i widzicie. Ja nie wiem, czy on sam mieszka, nie? A ja go widzę, nie? Ja coś widzę, nie? Ja widzę jednego sąsiada, drugi taki młodszy... Też tam się krzątał, nie? Kogoś tam jeszcze widziałem, widziałem parę sytuacji, ale czy widziałem wszystko? Jeżeli w Biblii jest napisane, że nasze poznanie jest cząstkowe, że dopiero wtedy, kiedy z Nim spotkamy się, to ono wtedy, wtedy te okna zostaną usunięte. Żebyśmy tylko chcieli przyjąć to, że doktryna, którą my wyznajemy, ona jest słuszna, jest święta, ona jest postawiona na Słowie Bożym ale nasze poznanie jest cząstkowe. I tak jak mówię, byłem w społeczności, to takie przypomnienie, bo byłem u Was cztery lata temu, byłem w społeczności, gdzie były bardzo sztywne ramy, tak, wiecie, aż ściśnięte moim zdaniem do rozmiarów zwiedzenia. Dzisiaj proste łamanie chleba z bratem, siostrą, ta świadomość rzeczy, Słuchajcie, Słowo Boże mówi, jeżeli oko Twoje jest prosto patrzące, całe ciało jest w światłości. Dzisiaj widzę, że to, co Pan mówi, ja muszę prosto na to patrzeć. Ja muszę zobaczyć, jak to się spełnia na moich oczach. Ja muszę tego doświadczyć. Nie może mnie w tym ograniczać forma jakaś. Nie może mnie w tym ograniczać jakaś doktryna, jakaś nauka. Jeżeli Słowo Boże coś mówi to ja mam pełne, ja mam pełne, jakby to powiedzieć, mam potencjalne możliwości do tego, żeby tego doświadczyć. I każda rzecz, którą mogę przeżywać świadomie, na przykład tak jak to wczorajsze spożywanie z braćmi, siostrami pamiątki, świadomie, z taką radością, że to brat, że to siostra. Nawet była taka jedna młoda osoba, która... Widziałem to pragnienie w jej oczach I ta głowa już była przykryta, wiecie I ta modlitwa była na jej ustach Ale mówi, wujek, no ja jeszcze nie, nie Jeszcze się nie ochrzciłam Ale wiecie, to było dla mnie coś tak cennego Że jeszcze nie Ale już niedługo, może tak Chwała Panu, naprawdę I to była ta rzeczywistość Że jesteśmy braćmi i siostrami Że jeden Pan umarł za nas jest wiele podziałów między nami i uważam, że, że światłość, w której możemy przebywać, może nas od wielu rzeczy uchronić. Bóg jest światłością. Nie ma w nim żadnej ciemności. Bóg jest światłością. Takie poselstwo mówi do nas Jan w pierwszym liście. Bóg jest światłością. On mówi, takie jest nasze poselstwo do was. Przeczytam wam. Bardzo mnie ostatnio, bardzo mnie, zresztą nieważne, co mnie. Słuchajcie, co było od początku, co słyszeliśmy, co naszymi oczami widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego nasze ręce dotknęły, to opowiadamy o słowie życia. Zobaczcie, to już nam daje wiele do myślenia. Na co patrzyliśmy, czego nasze ręce dotknęły, to nie, jest, to nie jest nauka, to nie jest doktryna, to nie jest sposób życia, to nie jest forma. To jest ktoś. To jest coś, nawet gdybym już nie mówił ktoś, ale jest to coś bardzo rzeczywistego, to jest coś, czego można dotknąć. Słuchajcie, Boga można dotknąć. Wiemy o tym. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam ogłaszamy. Byście i wy z nami mieli społeczność. I tutaj też chciałbym się zatrzymać. Czym jest społeczność? Tak często używamy tego słowa. Często mówimy, miałem społeczność z bratem, z siostrą. Kochani, Jan mówi, czym dla nich jest społeczność? A społeczność nasza jest z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. To jest nasza społeczność. Ja mogę powiedzieć do Was wszystkich, znam Was, wszystkich Was znam. Według ciała was nie znam, ale w Jezusie Chrystusie znam was. Wiem, że jeżeli jesteście w Jezusie Chrystusie, to znam was, że ten Chrystus się objawi i będziemy mieli społeczność z Ojcem i z Synem. Nie będzie potrzebna żadna, żaden etap adaptacyjny, nie wiem jak to nazwać. Po prostu znam was, znamy się.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 Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i, czy, i nie czynimy prawdy. To nie jest tak, że nie chodzimy w ciemności, ale nie kłammy. Nie kłammy. Czyńmy prawdę. Wchodźmy do światłości. Wchodźmy do społeczności z Panem. To jest tak, że... Ja, do czego ja was chcę zachęcić? Do tego, żebyśmy pozwalali, żeby ta światłość by, była naszym udziałem po prostu każdego dnia, żebyśmy wchodzili w te jasne miejsce, a nie chodzili tymi bocznymi nawami, że tak powiem, żebyśmy unikali tych miejsc. One są bardzo niebezpieczne. Żebyśmy zrozumieli też, że światłość, która oświeca każdego człowieka, która przyszła na świat, tak? która była jeszcze przed założeniem świata, żebyśmy zrozumieli, że ona oświetli wszystko. To nie jest taka światłość, która tylko da nam jakiś tam kierunek. My mamy, my mamy wiele myśli różnych. My o wielu rzeczach różnie myślimy. Mamy przekonanie o sobie samym też jakieś. Przekonanie o bracie, przekonanie o żonie, o dziecku, o swojej racji, że to ja mam rację. I często tak tkwimy w tym przekonaniu do momentu, kiedy w, dzięki łasce Bożej wchodzimy do światłości. I wtedy okazuje się coś zupełnie innego czasem. Jak to nam jest potrzebne dzisiaj, kochani, żebyśmy żyli w światłości, żebyśmy byli w obecności Bożej, żebyśmy właśnie mieli to nieobudne serce, serce, które nie kłamie. Bóg w, w psalmie, psalmista o Bogu naszym wyraża się w ten sposób. Ja teraz nie chcę Was wprowadzić w błąd, w którym psalmie nie będę ryzykował, chociaż wydaje mi się, że wiem. Mówi, miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy, na dnie na samym dnie. Czyli dla Boga to jest najcenniejsze. Nie to, co Ci się udało osiągnąć może zewnętrznie, nieco coś tam poprawiłeś może, nie? Słuchajcie, nie zgadzajcie się na to, na tą pokusę, nie zgadzajmy się. Nie zgadzajmy się na tą pokusę poprawienia tam czegoś. Dajmy, ukożmy się przed Panem. Bóg mówi do Izraela, „Legnij w swojej hańbie. Uznajmy to, że potrzebujemy Bożej światłości każdego dnia, że potrzebujemy, żeby On ten naj, najskrytsze zakamarki naszego serca oświecił. Dlaczego? Dlatego, że możemy pozostać tylko na martwej literze. Może nam pozostać tylko martwa litera. Pan Jezus wyraził to w ten sposób. Znamy to, tak? Powiedział, napisane jest. Tak? Ale ja wam powiadam Ja wam powiadam, że jest coś więcej Jeżeli nie będziemy chodzić w światłości To będziemy ludźmi, którzy utrzymują pewne rzeczy Mając pełne prawo do tego Ale nie mając światła Bożego w tej sprawie I będziemy uparci, będziemy nieprzejednani Będziemy uważać, że tak ma być, że taka jest, taka jest, taka jest prawda To mi się należy no nie znajduję w Słowie Bożym powodu, żebym to ja miał ustąpić. Prawda jest po mojej stronie. Dlaczego ja mam ustąpić? Przecież to ja mam rację. Tak jest, kiedy nie chodzimy w światłości, kiedy jesteśmy pod martwą literą. Natomiast Jezus mówi, a ja wam powiadam. I wszystko to, co jest po tym ja wam powiadam, to jest to, co jest w światłości. To jest coś więcej niż litera Słowa Bożego. To jest coś więcej niż zakon. Napisane jest oko za oko. A ja wam powiadam, nie przeciwstawiajcie się złemu. Nie? Napisane jest, ja mam rację. A ja ci powiadam, zostaw swoją rację. Napisane jest, nie będziesz robił tego, tak? A ja ci powiadam, nie myśl o tym, żeby to robić. Nie myśl o tym. Odrzuć te myśli. Dlaczego? Bo chcecie przepełnić moją chwałą. My, musimy, kochani, my jesteśmy powołani do tego, żeby przebywać w Bożej chwale, bo tylko w tej Bożej chwale możemy wydać prawdziwy owoc. Możemy być światłością świata. Człowiek, który przebywa na słońcu, dużo, może nawet nie, wiecie, niecelowo, ale to widać, nie? Widać, jest opalony. Tak samo chrześcijanin, który przebywa w Bożej chwale, też jest opalony. Promienieje. Nie? Słońce, słońce widać na jego twarzy. Widać to. Taki pachnący chrześcijanin w świecie pełnym zła, gdzie ludzie naprawdę nie pokazują tego, ale mają dość, naprawdę mają dość. Niektórzy są tak hardzi, ja też taki byłem, ja też taki byłem To co ja pokazywałem na zewnątrz To tylko moja żona wam może opowiedzieć Ale ta tragedia, która działa się w środku To tylko ja wiem I mój Bóg Kto może takiego człowieka zachęcić Do tego, żeby szukać Boga Ktoś, kto ma doktrynę Chwała Bogu za doktrynę Chwała Bogu, że Bóg jest Bogiem porządku Że są rzeczy w piśmie wyraźnie wytyczone ale co jest najważniejsze w naszym zwiastowaniu? Co jest najważniejsze? To jest poselstwo, które wam zwiastujemy, że Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Przeczytam wam jeszcze z Ewangelii Jana. Zobaczcie, to jest taka ciekawa rzecz. To jest pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Przeczytam od początku. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Tego słowa potrzebujemy, Boga. Ono było na początku u Boga nie słowa o Bogu, tylko Boga jako słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, aby z niego nic się nie stało. Co się stało? W nim było życie, a życie było światłem ludzi, a światło świeci w ciemności. Nie żarówka, nie, nie ognisko, nie lampa jakaś, nie filozofia ludzka, nie doktryna, nie. Nie litera To światło, które, w którym jest życie Ono świeci w ciemności Ona jest światłością ludzi I ciemność nim nie zawładnęła Pojawił się człowiek Posłany od Boga Na imię mu Jan On przyszedł na świadectwo Aby zaświadczyć o tym świetle Aby przez niego wszyscy uwierzyli Nie był on światłem Zobaczcie Człowiek nie jest światłem Najwspanialszy kaznodzieja Najcudowniejszy brat Pełen Chrystusa Nie jest światłem Co on robi? Świadczy o światłości On wskazuje o, o światłości On pokazuje, że, że jest w tej światłości Nawet nie, że wie, bo to jest za mało ale że przebywa w tej światłości i to jest dla nas zachęcające. To nas pociąga, to jest ta opalenizna na jego obliczu. Ale jedynie miał zaświadczyć o tym świetle, o tym świetle. Nie był on światłem, ale jedynie miał zaświadczyć o tym świetle. Było prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Na świecie był i świat przez niego jest uczyniony, a świat go nie poznał. Czy dochodzi to do nas o jakim świetle my mówimy, o jakim rodzaju światłości my mówimy? Brat miał takie doświadczenia w życiu, nie, że sztuczne światło świeciło ludziom. O tym właśnie świetle świadczył. Do swej własności przyszedł, a swojego nie przyjęli. Tym jednak, którzy go przyjęli, do, słuchajcie, do swej własności przyszedł, a swojego nie przyjęli. Na pewno mieliście w życiu taką sytuację, że Gdzieś polecieliście w zabieganiu po coś, zrobiliście mnóstwo rzeczy po drodze, a jakżeś przybiegliście w to miejsce, to stwierdziliście, że po co ja właściwie tu przyszedłem. Jak bardzo potrzebujemy Chrystusa, naszego Pana na co dzień, żeby właśnie nie, nie stało się to z naszym życiem dla Pana. Żebyśmy się tak nie zakręcili, że staniemy kiedyś w świadomości, ale o co tu właściwie chodzi, nie? Gdzie jest Pan w tym wszystkim? Przecież ja do Pana szedłem, nie? Ja Jego chciałem znaleźć. A co znalazłem? Proch. Oby, oby to właśnie nie było naszym udziałem, co zdarza nam się czasem w zabieganiu, nie? Że zapominamy, po co, po co Bóg nas zbawił. Jan mówi, albowiem żywot wieczny dał nam Bóg. A to jest żywot wieczny, że się wierzy w imię Jego Syna. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna, nie ma życia Bożego. On jest tą światłością. On jest rozwiązaniem tych wszystkich problemów. Po co nam ta światłość? Nie chcę wzbudzać złości wśród braci, którzy wiele się poświęcają dla poznania doktryn i słowa i wykładania nauki. Nie chcę, bo często to robię, niechcący, naprawdę nie chcę tego robić. Nie chcę to robić, ale uważam, że przede wszystkim chodzi o przemianę naszego człowieka, O przede wszystkim chodzi o to, abyśmy posiedli charakter Chrystusowy, aby te owoce, aby te cechy naszego Pana stały się naszym udziałem, trwałym. Nie, że od czasu do czasu, bo już przeginam, bo już przeginam, muszę się opamiętać, ale żeby, żebyśmy z chwały chwały wzrastając, dochodzili do przekonania, Panie, to jest moim udziałem, ja taki nie byłem, ja nigdy taki nie byłem, co, co się ze mną stało, aleluja, Panie, ja nie potrafiłem nigdy sobie z tym radzić. Nagle widzę, że nie sprawia mi to żadnego problemu, to jest trwałe, Panie, to jest Twoje dzieło, to jest podstawowym celem, to jest podstawowym celem. Te nasze relacje w domach z żoną, z dziećmi, te prawdziwe wychowywanie w miłości, nie w tym, co słuszne, w tym właśnie, gdzie tu Pan na pewno też by powiedział, no napisano jest, tak, że ojciec powinien to, matka powinna tamto, ale ja Wam powiadam, ja Wam powiadam, tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Boga, to jest wierzącym w imię Jego. Którzy zostali zrodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Jeszcze przeczytam jeden fragment. Ewangelia Mateusza, piąty rozdział, czternasty werset. Wy jesteście światłem świata. Nie może zostać ukryte miasto leżące na górze. Nie zapala się też lampy i nie stawiają jej pod korcem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasza światłość przed ludźmi, aby zobaczyli wasze dobre czyny i sławili Ojca waszego, który jest w niebiosach. Tak niech świeci nasza światłość. Ale czy nasza? Tak naprawdę. Nasza, bo stała się naszym udziałem, jest nasza, przyjęliśmy to od Pana i stała się naszym udziałem i teraz świeci, i teraz świeci. I obyśmy się nie dali oszukać właśnie, że tu chodzi o coś innego, że tak naprawdę yy, pielgrzymujemy, ale w towarzystwie Pana cały czas. Ten obłok unosi się i my idziemy. Szukamy, cały czas patrzymy na Niego, co ten obok robi, tak jak Izrael. nie Kiedy obok się podnosił, Izrael wyruszał, nie? zwijali obóz i szli. Po prostu jakby jesteśmy posłuszni, posłuszni. Tutaj też brat Paweł mówił, posłuszne serce. Mówię o tym dlatego, że to jest w moim sercu, tak jak Paweł mówił, jest to w moim sercu, mocno o tym rozmyślam, Widzę, co się dzieje dokoła i wiem, że to jedynie może mnie zabezpieczyć. Ja muszę, ja wiem, że muszę codziennie sprawdzać siebie, czy chodzę w światłości, czy nie, czy nie poszedłem, czy nie chodzę bokami, czy przypadkiem nie chcę się, wiecie, w tej, nawet w tej sali tronowej już będąc, gdzieś tam nie przemknąć bokiem bojąc się o, o to, czego nie chcę puścić, czego nie chcę zostawić. Czy mam odwagę każdego dnia stanąć przed Panem i dać Mu całkowicie się prześwietlić, nie, żeby te, ta prawda chowana na dnie duszy została wyjawiona. Nawet przy całej mojej świadomości tej niemocy pokonania tego i jeszcze miłości do tego, jeszcze to kocham, ale, ale chcę to pokazać Bogu. Chcę Mu to pokazać. Chcę powiedzieć, Boże, Ty wiesz, że ja to kocham? Że nie chcę tego oddać? Nie mogę tego przed Tobą ukryć. No nie możesz tego przed Bogiem ukryć. Nie rób tego. Nie przedłużaj, nie przedłużaj jakby tej męki swojej. Wiem, że zostaliśmy powołani do tego, żeby przebywać w chwale chrystusowej. Żeby, żeby się Nim sycić. Żeby być wypełnionym I dla mnie jest to rzecz niesamowita ja Ostatnio tak to do mnie dotarło Jak do małego dziecka po prostu Zrozumiałem, że Bóg dając mi zbawienie Dając nam zbawienie Zrobił tak niewymownie dużo Wiecie, to są niewypowiedziane Kiedy do, dociera do nas świadomość tego Czym jest zbawienie Czym jest wieczne życie z Panem Jest to tak niewypowiedziana łaska Że już nic więcej nie musi Bóg nam dawać Nic by nie musiał Gdybym miał żyć tutaj, tak jak Maciek powiedział, przez 80, a nawet więcej lat i tylko czekać na to, nie mając ducha, nie mając Kościoła, po prostu, ale wiedząc, że to będzie, że to przyjdzie, to i tak by to było niewypowiedzianie za dużo za moje życie, za mój grzech, za moją nędzę. Natomiast On jeszcze daje nam siebie. Każdego dnia sprawia że Jego łaska każdego dnia się odnawia, że każdego dnia możemy oddać się pod Jego wpływ, że możemy pójść do tego miejsca oświetlonego, przed tron Boży i możemy zobaczyć, jacy naprawdę jesteśmy. To nie będzie, nie będę tego powtarzał, przyjemny widok, ale to jest zbawienne, to jest błogie, to jest błogość, to jest to jest coś niewypowiedzianego, coś, czego nie rozumiem. Kiedy widzę, jaki zły jestem, ale kiedy to właśnie mój ojciec mi to pokazuje, że mnie nie odrzuca. Widzę Chrystusa, który przychodzi po modlitwie, po byciu na osobności z ojcem i widzi tłum zgromadzony i, użali, i żali się nad nimi. I ten tłum nie jest tam podzielony. On się po prostu nad nimi wszystkimi użalił. Nie zrobił tam wyjątków. Ojciec, który wita swoje dziecko, które przyszło z podwórka z zabłoconymi do imentu butami. Co zrobi? <grystanie> Czy powie mu o, nie no, z takimi butami odtąd nie wchodzisz do tego domu? Czy powiem mu Zostaw te buty, a ty wejdź do tego domu Zdejmij te brudne buty Te buty trzeba wy, wyprać tak? Ale ten syn Może wejść? No może wejść No on tam jest, on jest jego synem My jesteśmy dziećmi Bożymi Bo chce nas oczyścić On chce, żebyśmy się pozbyli Tych brudnych butów Chce, żeby światłość zapanowała w nas Poddajmy się światłości, kochani Chodźmy w światłości, bądźmy synami światłości, niech świeci nasza światłość przed ludźmi. Jakby niech to będzie sposobem naszym zdobywania dusz. Nie intelektualne jakieś przekonywanie, które nastąpi, wiadomo, nastąpi, tak, to jest nieuchronne. Bóg daje, tak jak mówił Maciek, ten rozum, oczyszcza go tych światowych filozofii ten umysł, nie? Ale chodźmy w światłości, kochani. Ja, będąc zachęcony, tym słowem zachęcam i was. Powstańmy, kochani, i módlmy się, niechaj to słowo zapadnie głęboko w nasze serca i z łaski Bożej przemienia nas. Jakże radujemy się, że Ty sam, Bóg, który mieszka w światłości niedostępnej, i który jest światłością, tą światłością oświeca nasze serca, rozprasza wszelką ciemność. Dziękujemy, że przez krzyż, zmartwychwstanie i działanie Ducha Bożego możemy zbliżyć się do Twojej światłości. Panie, dzięki Ci, że ta światłość nie przynosi zniszczenia dla tych, którzy ze skruchą, z pokorą, ze złamanym sercem, z poczuciem własnej niegodności, w oczekiwaniu miłosierdzia i łaski zbliżają się do Ciebie. Dziękujemy, że jest to życiodajna światłość, odradzająca światłość, oczyszczająca, uwalniająca. Pragniemy trwać w Twojej światłości, w niej żyć, w niej chodzić, w niej przebywać, w Twoim domu, tam gdzie Ty jesteś, w całej pełni Twego światła, w miejscu niedostępnym dla oka ludzkiego, ale w miejscu, które jest dostępne dla wierzących serc, obmytych, uświęconych krwią Baranka Bożego, tych wszystkich, którzy zostali przywiedzeni z ciemności do cudownej Twojej światłości. Zaszczep to słowo, prosimy w każdym z naszych serc, abyśmy pamiętali, że nie należymy do tego świata, chociaż kiedyś byliśmy dziećmi gniewu, żyliśmy w totalnej ciemności, pozbawieni życia Bożego, ale przez Twoje wielkie miłosierdzie i wspaniałe dzieło zbawienia, Ty sam, Boże nasz, stałeś się naszą światłością, i naszym zbawieniem. I chcemy się do Ciebie zbliżać i trwać i doświadczać więcej i więcej w naszym życiu Twojego światła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa prosimy. Amen.